Jest sobota, 26 stycznia 2019 roku. Słuchacie właśnie 222 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami przyjaciele ze szkolnych lat, ale odmienieni, bo mamy nowy rok, a więc witają się z Wami nowi my. Witam Cię nowy Jerry. Cześć nowy Szymasie, witam wszystkich słuchaczy. Tak i witamy Was nowi, odmienieni słuchacze, bo w końcu nowy rok wiąże się z postanowieniami noworocznymi. Nawet dosłownie dzisiaj mi mignęło zupełnie przypadkiem na przystanku w jakiejś gazecie. Mignął mi tytuł i lit artykułu o tym, że w studiach fitness, tak na siłkach jest teraz oblężenie tam ileś set procent niby, nie, ale podobno to się kończy tam po 30-40 dniach, że maksymalnie w drugim tygodniu lutego ludzie odpuszczają. No i dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że obejrzeliśmy pierwszy epizod właściwie pierwszy epizod w tym roku, a czwarty w ogóle produkcji Blumhouse Television dla Hulu i mowa oczywiście o serialu Into the Dark i ten czwarty epizod nosi pod tytuł New Year, New You i oczywiście traktuje o Sylwestrze i Nowym Roku. Mówię oczywiście, bo... Większość z was, jak nie wszyscy, skoro tego słuchacie, wie, że ten serial od Hulu traktuje o różnych świętach. To jest antologia horrorów świątecznych. Poprzedni epizod trzeci traktował o Bożym Narodzeniu, a ten czwarty o kolejnych świętach, czyli właśnie o tej nocy z Sylwestra na Nowy Rok. I my tutaj obserwujemy, jak cztery przyjaciółki z czasów szkolnych, taka Cicha i niespokojna Aleksis, jej sławna koleżanka, sławna youtuberka, influencerka Daniel oraz pozbawione jakichś cech szczególnych Chloe i Kayla spędzają wspólnie noc tego 31 grudnia na 1 stycznia. Impreza jest raczej drętwa. Dziewczyny... Coś gryzie, tak? Widać, że coś jest tutaj nie w porządku, a gdy wybija w północ, sytuacja eskaluje, wychodzi na jaw, że Alexis oskarża Daniel o doprowadzenie do samobójstwa ich wspólnej koleżanki Kelsey, piątej dziewczyny, no i później widzimy konsekwencje tego oskarżenia już do końca tego epizodu. No i Jerry, powiedz mi, to jest twój drugi epizod, Tak Into The Dark. Tak, to jest drugi epizod po poce, którą też omawialiśmy w nawiedzonym podcaście i który to epizod mi osobiście się bardzo podobał, chyba najbardziej z całej naszej trójki, która tamten odcinek omawiała wtedy. A jak z Nowym Rokiem, Nowym Tobą, co powiesz o tym epizodzie, też do ciebie trafił czy nieszczególnie? Jest to nieszczególnie, delikatnie rzecz umując. moim zdaniem to jest po prostu słaby epizod. On jest źle skonstruowany, jest rozwodniony do N tej potęgi, bazuje na paru w sumie dosyć tanich twistach i do tego serwuje nam zakończenie, które jest w pewien sposób przewrotne, ale też... No moim zdaniem ono w zasadzie przeczy większości tego temu, co widzieliśmy przez cały odcinek i mnie pozostawiło jeszcze z dodatkowym jakimś takim niesmakiem, więc no ja całościowo jestem na niej i, i nie polecam zasadniczo, tak spoilerując już wszystko, co bym miał do powiedzenia pewnie w tym podcaście. No dobrze, to ja się zgadzam. I tradycyjnie już, kochani, życzymy Wam klimatycznego weekendu. <laughs> Serio, mogliśmy zakończyć w tym momencie, bo no Jerry skrócił meritum. Dla mnie ten epizod też jest nieudany i to w taki też ciekawy sposób, bo mówisz, że on jest źle skonstruowany. No właśnie taki nie, bo zobacz, z jednej strony mamy ramę fabularną. Ten film, to znaczy film, no, bo to jest półtorej godziny jednak, więc, praktycznie, film pełnometrażowy. Ten odcinek zaczyna się i kończy ramą fabularną, taką scenką z YouTube'a. Filmikiem, właśnie, z jakąś tam influencerką. Mamy też kilka innych takich ciekawych. Pointów, tak, takich punktów kulminacyjnych w tym serialu, ale jednak ma się wrażenie, że przez pierwsze 45 minut nic się nie dzieje. To się ogląda bardzo nieprzyjemnie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że na ekranie właśnie wszystko jest raczej statyczne, biegne i nudne. A po drugie dlatego, że my po takim wstępie wprowadzającym bohaterki widzimy niezwykle drętwą imprezę. Niby cztery najlepsze przyjaciółki z dzieciństwa, z młodości może, tak to ujmijmy, spotykają się na tej ostatniej swojej wspólnej imprezie, ostatniej w tym miejscu, bo spotykają się w domu, w którym imprezowały przed laty, ale zupełnie nie czuć między nimi chemii. Coś jest nie w porządku, jakby wszyscy byli tam trochę z przymusu. Do tego w domu panuje półmrok, jest mało światła, przez pierwsze pół godziny tam też nie ma muzyki, żadnych odgłosów, słychać tylko jakieś takie niezręczne wymiany uprzejmości, drętwe rozmowy. To oczywiście nie jest, nie wiem, poziom... Yy, tego filmu, który na Wielkanoc omawialiśmy tam półtora roku temu. Tak jeżeli mówię o drętwych rozmowach na imprezie. Bo tu nie chodzi o to, że aktorstwo jest tak fatalne, ale te rozmowy są z drugiej strony również sztuczne pod pewnymi względami. To ta gadka im się nie klei tym dziewczynom. I w końcu ta impreza troszkę się rozkręca, tak? Dziewczyny sobie tam korzystają z sauny, trochę tańczą, piją więcej szampana, ale cały czas czuć, że nie bawią się najlepiej i niby to ma sens, tak? Rozumiemy potem, gdy ta sytuacja eskaluje, skąd to się bierze, z czego to wynika, ale patrzenie na to przez 45 minut, no powiedzmy nie wiem, przez pół godziny, bo tam początek wygląda trochę inaczej, jest zwyczajnie męczący, tak? To jest nieprzyjemne, męczące i nudne zarazem. No ale to ja dlatego od razu powiedziałem, że moim zdaniem ten epizod jest po prostu źle skonstruowany, dlatego że ja rozumiem sens tej ramy fabularnej. Ona... No, jest pewnym pomysłem na to, co tutaj twórcy chcieli nam opowiedzieć. Przy czym, tak jak mówię, no, to, że w finale dostajemy to, co dostajemy, to nie wiem, może w krótkiej strefie spoilerowej zamienimy dwa zdania na ten temat, ale no, no, dla mnie to jeszcze psuje ten epizod. Ale <śmiech> patrząc z perspektywy tych pierwszych 45 minut, to jest po prostu źle napisana opowieść. Dlatego, że z jednej strony my cały czas czujemy... I mamy wręcz wciskane do gardła różnego rodzaju sugestie, że coś tutaj jest bardzo nie tak. Ta nasza główna bohaterka, Lex, Alexis jest okaleczona, ma taką bliznę na twarzy i, i, i wiesz, mamy dużo tych takich najazdów na tę bliznę. Widzimy, że ona jest jakaś bar, bardzo spięta, taka jakaś zmartwiona, jakieś ma takie, nie wiem, trochę jakby omamy, bo w, w niektórych momentach... błyski, jakieś, jakieś takie wspomnienia, że ktoś przez okno wypada, tak? Nie tak, wiem, tak. Czy, to ona, do, czy ktoś inny? Do, do, dokładnie tak. I, w, i wiesz, i tego jest sporo i my cały czas mamy wciskane po prostu na siłę do gardła sugestie, że coś tutaj jest bardzo nie tak. Z drugiej strony... Y wiesz, nie potrzeba było 40 minut, żeby nam to pokazać, bo tutaj naprawdę po 10 minutach na tej imprezie my już wiemy, że, że tutaj coś jest nie tak i my tak naprawdę nawet domyślamy się, do czego tutaj doszło, no bo tak naprawdę to też to nie jest żaden wielki spoiler, bo to wiadomo od samego początku, no że drogi tych kiedyś najlepszych przyjaciółek się rozeszły, no jedna jest w tej chwili bogata, wpływowa i, i zaraz będzie realizowała dalsze etap swojej kariery, które spowoduje, że będzie jeszcze bogatsza i jeszcze popularniejsza, a pozostała trójka no, ugrzęzła gdzieś w takim, no, że tak powiem, tym tak zwanym szarym życiu. No i tutaj, pomijając wszystkie inne aspekty, które pojawiają się w dalszej części tego odcinka, no to mimo wszystko można powiedzieć, że on jest podszyty taką wie, zazdrością i zawiścią i no i wiesz, po prostu naprawdę nie trzeba było widzów zamęczać przez 40 minut widokiem tej imprezy, bo mnie to dobijało. No, ja, ja wam wczoraj prywatnie w trakcie seansu napisałem właśnie gdzieś około 50 minuty, że ja to miałem poczucie, że to, ten odcinek trwa z 50 godzin. No, on się po prostu nie chciał skończyć. Nie? No, ja już myślałem, że wiesz, dochodzimy do jakiegoś punktu, mówię okej, okay, tu się coś ruszy guzik, nie? Mamy scenę w saunie. Myślałem, że wiesz, że tam coś się zacznie dziać. Nie, nie, wracamy z powrotem na kanapę i znowu gadamy o dupie Maryni. Bo to jeszcze jest wszystko, nie dość, że statycznie, nie dość, że to jest słabo rozpisane, to to jest jeszcze robione na tak powolnych ujęciach. No przecież, wiesz, tam te dialogi one się ciągną w nieskończoność, no tam po prostu, nawet one są wypowiadane w taki sposób, że ja mam wrażenie, że tutaj jedno zdanie trwa nieraz po dosłownie 5 minut i to naprawdę wszystko, wszystko to powoduje, że ja jako widz byłem po prostu przeokrutnie zmęczony i tak jak wspomniałeś, to nie jest wina aktorek, no bo to jest po prostu wina scenarzystów, którzy nie umieli sobie poradzić z tym, co sobie zaplanowali i no i tyle, no i, no i po prostu to, to powinno, cały ten segment, który dostajemy w pierwszej połowie tego odcinka, on powinien się zamknąć w 10-15 minutach. Wtedy by to miało sens. Hmm. No ale dobra, no i mam potem drugą połowę, gdzie niby dostajemy mięsko, tak? Zaczyna się ta akcja bardziej slasherowa, trochę home invasion, te klimaty, leje się krew, trup ściele się gęsto, no i co? Coś się zmieniło, Jarek? No wiesz to Czas płynie szybciej, to na pewno, bo to, to co tutaj wspominamy, że tak się wynudziliśmy na tej pierwszej połowie, no to tam faktycznie tej akcji jest trochę więcej, ale ja nadal nie byłem kupiony, w tym sensie, że tak, po pierwsze, niestety ta pierwsza połowa powoduje u widzów to, że nie wiem jak ty, ale ja nie polubiłem żadnej postaci absolutnie żadnej. Tutaj żadna z tych dziewczyn mnie do siebie nie przekonała i to powoduje, że później, kiedy wiesz, dochodzi do eskalacji pewnych wydarzeń, no to mi jest się trudno w ogóle przejąć tym, co się dzieje na ekranie, no bo, no, no, no bo co z tego? No, no, no dzieją się rzeczy. Patrzę wiesz, na to z boku i, i jednym okiem cały czas spoglądam na zegarek, kiedy to się w zasadzie skończy i, i, i czekam, czy nas to gdzieś zaprowadzi do jakiejś sensownej Płęty czy, czy nie. I co więcej, też jest tak, że to też zaraz, właśnie Ci oddam głos i Cię zapytam, czy też nie miałeś takiego poczucia, że te postaci w tej drugiej połowie, one się zachowują często wbrew temu, co nam prezentowano w tej pierwszej połowie. I wiesz, i to jest trochę zrobione na takiej zasadzie, jak nieraz twórcy przedobrzą pewne elementy w próbie zaskoczenia widza i sami się zakiwają, w tym sensie, że nieraz mamy pewne dialogi, pewne jakieś sceny, pewne sekwencje budowane w ten sposób, że one na, nas mają wodzić za nos, mają nas sprowadzić na manowce, że my się niby czegoś domyślamy, a tak naprawdę scenarzysta nam później pokazuje, nie, to było zupełnie inaczej, tylko że to powoduje, że czasem świat przedstawiony eksploduje, bo na przykład postaci, wiedząc tak naprawdę to, co widza ma zaskoczyć, wiesz, one się nie powinny zachowywać tak, jak się zachowują. I to powoduje, że z perspektywy paru tych twistów, no to ja później stwierdzałem, że no ale halo, no bez sensu. Te, te, część tych dialogów była bez sensu. Część tych zachowań tych dziewczyn była bez sensu. No, no i całościowo... No, no te pierwsze pół godziny było bez sensu, bo to nie jest tak, że scenarzysta tutaj myli tropy, tylko scenarzysta prowadzi akcję torem A, a potem nagle przeskakujemy na tor B, do którego nie było żadnego podprowadzenia. Tak? Okazuje się, że bohaterki o czymś wiedziały, tak? i na coś się przygotowywały, a przez pierwsze pół godziny o tym ani słowem nie wspominały, tak? Siedziały sobie razem i nikt, nic, tak. No dokładnie, hmm. no bo to jest właśnie ta, ta konstrukcja, która jest oparta o to, że widz ma być zaskoczony, więc nie, nie mogą te bohaterki jakby zdradzić się z tym, co w świecie przedstawionym nie ma sensu, no bo one powinny gdzieś tam o tym w rozmowach ten wątek poruszyć, nie? Do tego przecież no, bohaterki wszystkie znają niby ten dom. tak? Imprezowały tu wiele razy. Aleksis tutaj się wychowywała. tak? Spędzała dzieciństwo i powinna znać każdy kąt, każdą szufladę. A tu się potem okazuje, że błądzą po nim trochę jak po lesie, nie? W środku nocy. No nie, no ten, ten taki motyw home invasion, czy ten motyw slasherowy, no jest słabo, to jest zrobiony, naprawdę. To, to jest, te postacie się zachowują jak w standardowym takim czy takim przysłowiowym głupim slasherze, gdzie, nie wiem, postać, która może uciec przez okno albo przez drzwi, będzie szła po schodach na górę. No i właśnie w takim standardowym slasherze ja jest, czasami jestem w stanie to kupić czy zaakceptować, jako element element konwencji, natomiast tutaj właśnie ze względu na to, co ty powiedziałeś, to nie ma sensu, no bo te postaci nawet mówią o tym, że się czują tutaj jak w domu, że spędziły tutaj tyle czasu, tyle imprez, tyle wszystkiego, więc no wiesz, no z całym szacunkiem, ale nawet zamknięcie drzwi frontowych, no nie powinno tutaj być jakąś przeszkodą, nie? Tym bardziej, że ten dom jest duży, a tych postaci jest mało, tak naprawdę, więc no, no nie, to też nie działa pod tym kątem. Mm -hmm. No dobra, no to do, zmierzając do podsumowania tej części nagrania, to nie jest tak, że wiesz, dla mnie to jest jak Blackburn czy jakiś taki inny masakrycznie słaby slasher i mam bardziej, nie wiem, mieszane odczucia niż takie stricte negatywne bo ten odcinek, myślę, miał być surowy i męczący, nie? No i jest taki w gruncie rzeczy, to się udało dobrze oddać, czuć to napięcie między bohaterkami nie do końca wiadomo kto ma rację co się konkretnie wydarzy, tak? Czy o co chodzi z tymi wspomnieniami Alexis, czy Alexis jest chora psychicznie, czy to właśnie Daniel ma coś na sumieniu kto o czym wie, czy to będzie jakiś sekret, czy może nie wiem, to będzie jakiś koszmar minionego lata, edycja noworoczna to jako taką tę atmosferkę buduje. Podoba mi się też fakt, że właśnie zamiast tego happy endu na koniec dostajemy raczej przekaz z cyklu porzućcie wszelką nadzieję. Ludzie są źli, dobra nie ma. I to nie chodzi o to, że mamy nie wiem, śmierć wszystkich bohaterów, czy coś takiego właśnie. Nie, mamy zupełnie inny rodzaj takiego właśnie negatywnego zakończenia i to akurat mi się w miarę podobało. No ale to nie był absolutnie udany seans, bo myślę, że spokojnie dałoby się zamknąć tę fabułkę w 40, nie wiem, 45 minutach wycinając właśnie masę z tej imprezy i też ten slasher, on jest też trochę rozdmuchany, bo jeszcze jedna postać oczywiście musi dodatkowo pojawić, żeby był jeden trup więcej myślę, że to spokojnie można było skrócić no i fakt, że właśnie to negatywne zakończenie znaczy najpierw serial mnie zmęczył, a potem jeszcze zostałem zakończenie, które pozostawia mnie z negatywnymi przemyśleniami no to ja odszedłem od monitora no też właśnie, no nie jest ale taki, wiesz, nie do życia. Po prostu miałem dość i już mi się nic nie chciało, więc absolutnie nie polecam mimo wszystko. No. Wiesz to mi się wydaje, że tutaj tak patrząc po tym odcinku, to chyba może ciążyć trochę temu serialowi, te, przynajmniej ja odnoszę wrażenie, ta formuła tego filmu pełno, pełnometrażowego. Bo po prostu ta historia nie wymagała tych półtorej godziny, czy tam godzinę dwadzieścia ile ma ten odcinek. Gdyby to mhm. skondensować wypadłoby to lepiej bo ten film, ten film mi przypominał taki film Denat, The, The Body to jest taki horror świąteczny Mando o nim mówił w horrorach świątecznych ja też go widziałem gdzieś, też się chyba nawet wypowiadałem w tym odcinku gościnnie i to jest w sumie dosyć zbliżony pod wieloma względami film, też oparty na jakiejś tam imprezie w domu, gdzie dochodzi do pewnych jakichś tam problematycznych sytuacji, które bardzo szybko eskalują. I te filmy cierpią na bardzo podobne przywary. Są za długie, przegadane, yy, przez to męczące i przez to, wiesz, to, co powinno wybrzmieć, to, co powinno być tym meritum tego odcinka, no po prostu się gdzieś gubi. Yy, I ja naprawdę zaczynam stwierdzać, że yy, tutaj przy tego rodzaju projektach to chyba powinniśmy mniej się skupiać na tym, że to ma być, wiesz, godzinę 20, godzinę 15 czy 50 minut, tylko właśnie się skupić na tym, jak scenariusz pozwala rozwinąć albo nie pozwala rozwinąć skrzydeł, bo wiesz, to, to no tak, robi No ale chulu. wiesz, to pewnie po prostu w umowie było. No właśnie, nie, no tylko, że wiesz, tylko, że ja zmierzam do tego, że z kolei to, to powinno działać w drugą stronę. Jeżeli trafia się scenariusz, który nie, nie ma potencjału na tak długi film, no to powinien być po prostu, nie wiem, odrzucony, Odrzucamy. zmieniony, cokolwiek innego. No wiesz, no Hulu jest stacją, która naprawdę przez ostatnie lata dostarczyło parę bardzo fajnych seriali i przecież my żeśmy nawet w konglomeracie omawiali te, ten Dimension 404, który też Hulu właśnie robi, robiło, jeżeli ja dobrze pamiętam i tam przecież odcinki były po właśnie 20 parę minut, 30. i to wystarczy, jeżeli ma się dobry pomysł, naprawdę to wystarczy. No, ja przecież... może został im właśnie scenariusz No, no, no właśnie, może im został scenariusz na taki na 20 minut, chociaż to inna konwencja, ale, ale wiesz, ale to naprawdę, to i ja myślę, że gdyby to skondensować do takiego odcinka 30-minutowego, to mój odbiór nie byłby tak negatywny, a dałoby się to zrobić. Ale nawet 40, 50 czy coś, to już by była duża różnica, tak? Mhm. już Cała ta sekwencja pierwsza by wyleciała, żeby została skrócona. Tym bardziej, że ta rama fabularna, bo jeszcze tak zanim przejdziemy do krótkiej strefy spoilerowej, to moim zdaniem na przykład z perspektywy dużo krótszego odcinka, ta rama fabularna dużo lepiej by wybrzmiała i ona by miała dużo więcej sensu mm -hmm. pewnie tak no dobra, czyli ty też raczej tak nie polecasz nie, tak nie, nie polecam. Nie, raczej nie polecam, tylko nie polecam okej, okay. no dobra no to wszystkim, którzy nie widzieli, dziękujemy trzymajcie się, a jeszcze zapraszamy na strefę spoilerową, do usłyszenia za chwilę uwaga spoiler Dobrze, witamy ponownie, cześć. Cześć, cześć. Teraz możemy już sobie popłynąć. Może jeszcze wyjaśnijmy, jeżeli ktoś nie widział czy oglądał dawno, że rzeczywiście Daniel jest tutaj zła. tak. To nie chodzi o to, że ona karierę zrobiła na jakimś przestępstwie, ale była wredną dziewuchą, tak? znęcała się nad koleżankami, tam wyzywała, nie wiem, Chloe od grubasów, Kayle od lesbijek, jakoś tam z Alexis się dogadywała, ale na zasadzie Alexis była jej takim przed upasem i razem się znęcały nad Kelsey. No i Daniel kiedyś tak przegieła, że Kelsey popełniła samobójstwo. No i teraz właśnie dziewczyny niby chcą nagrać wideo na Instagram Daniel, żeby to wszystko się wydało, bo Daniel tutaj jest właśnie u szczytu sławy. Zaraz ma mieć program w telewizji, ma jakąś własną linię produktów. Tak? Jest tą właśnie influencerką z najwyższej półki. No i nie chodzi tylko właśnie o zawiść, zazdrość czy coś takiego, ale o ten sekret z przeszłości, o to by świat się dowiedział, że Daniel jest złą babą i nie słuchał jej rad, no bo wiecie jak to jest z influencerami, tak że publikuje się jakieś coachingowe bzdury no i ludzie to łykają, no i dziewczyny się to nie godzą. I to mi się akurat podobało jako taki motyw właśnie też, wiesz, odarcia tych właśnie internetowych sław z takiej, nie wiem jak to ująć, z tego, jak my je idealizujemy. Nie? Że tak pokazanie, że ci ludzie mogą być w gruncie rzeczy w realu kimś zupełnie innym niż na takim Instagramie. I to było spoko, tylko że potem yy, nagle... Kayla, no, nie chce zbyt brutalnie do tego podchodzić. Chloe, która ogólnie jest zafascynowana karierą Daniel, nagle staje się jej podwładną, bo Danieli powiedziała właśnie coachingową mantrę, że nie wiem nic ci nie stanie na drodze ku spełnianiu marzeń. Coś takiego, ja teraz parafrazuję, trochę zmienia, ale o to chodziło. No i Chloe sobie to powtarza i stwierdza, że zabije koleżanki, tak, żeby, żeby móc zrobić karierę razem z Daniel w telewizji. No głupota totalna. Do tego jeszcze przyjeżdża dziewczyna Kaylee, żeby też mogła zginąć no i na koniec jednak zostaje tylko Daniel i Aleksis, no bo oczywiście dwie główne przeciwniczki, no i Aleksis przeżywa, Daniel ginie, a Aleksis przejmuje... Jak gdyby schedę ten, ten influencerską, to znaczy pojawia się w tym samym sławnym programie na YouTube, w którym na początku była Daniel. Nie? Tak to wygląda. Chyba niczego nie pomyliłem. Nie, nie. Niczego nie pomyliłeś i w sumie jak tak to skondensowałeś, to jeszcze bardziej widać problematyczność tego odcinka. W tym sensie, że jak ty tak to opowiadasz, to ja ci powiem szczerze, że ja obejrzałbym ten odcinek. Tylko, że to nie jest ten odcinek, o którym żeśmy obejrzeli wspólnie. W tym sensie, że żebyśmy się dobrze zrozumieli, Tutaj sam pomysł i koncepcja tego odcinka jest fajna i wiesz, to, że jakby bierzemy na warsztat coś, co w tej chwili jest no, mega na topie, no bo jednak wiesz, YouTube cały czas jest platformą, która się mega rozwija, mega dużo jakby czasu zajmuje takim zwykłym ludziom ob obecnie, nie? Wiesz, to jest, to jest to medium dla bardzo wielu użytkowników internetu, mm -hmm. kultury i tak dalej. Więc, jakby samo, sam pomysł na to, żeby odrzeć właśnie te, takich inter internetowych celebrytów i coachów jeszcze, na których to też w sumie nie jest żadna tajemnica. My tutaj wspólnie chyba mamy dosyć dużą alergię z właśnie tego ich wizerunku, który jest bardzo często sztucznie kreowany jest fajny, tylko że po prostu niestety najzwyczajniej w świecie zabrakło scenarzystom talentu, żeby to zrobić dobrze, bo to co ja powiedziałem, że ten finał mnie jeszcze bardziej zirytował, to to jest dlatego, że tak, jak ty, ty go przedstawiasz, to, to jest właśnie fajne, bo to jest takie negatywne zakończenie, tak jak wspomniałeś w sekcji bez spoilerów, na zasadzie porzućcie wszystką nadzieję, bo wszyscy są tak samo źli i każdy jak będzie miał okazję, to zrobi karierę po trupach i to by nawet miało fajny wydźwięk w, kon w kontekście tego odcinka, który ty powiedziałeś, jak którego nie obejrzeliśmy, <śmiech> tylko, że po prostu to się nie trzyma tutaj kupy, bo Lex przez cały odcinek jest postacią, która y, widać, że ma bardzo duże problemy emocjonalne, widać, że wszystko to, co się wydarzyło te kilka lat wcześniej, jakby na niej odcisnęło dosłownie i w przynośni piętno. Z tej perspektywy, no to to, że ona nagle zamienia się w taki, takiego klona Daniel, to jest dla mnie kompletnie niewiarygodne, no bo ona dla mnie była zupełnie inną postacią. No ona jednak wiesz może nie wybrała najlepszej metody, ale ja jednak widziałem, że po prostu to jest osoba, która się bardzo mocno nie może pogodzić właśnie nie tylko z tym, że Daniel robi karierę, tylko właśnie też z tym, że jest fałszywą I że osobą, to, nie? Czy, i że, ale ja jeszcze ja mam wrażenie, że to jest w ogóle błędy takie z tego scenariusza, to jest to po pierwsze, że y Alexis, Chloe i Kayla siedzą sobie razem i rozmawiają o Daniel, ale zupełnie nie wspominając o tej sytuacji, tak jakby mm -hmm. ktoś ich podsłuchiwał, Dobre. tak? Jakby celowo się z tym jakoś skrywały, a przecież planują, tak, ją jakoś związać i zmusić do tego nagrania, a w ogóle o tym nie rozmawiają, czekając na nią, tylko tak właśnie, to co jesteś gotowa na spotkanie z Daniel, no bardziej nie będę, no to przecież kto tak rozmawia, no jakby same przed sobą. Ale w to dowali, w ogóle nie, tak? cała ta impreza z tej perspektywy nie ma sensu, no bo mamy na przykład te scenki, kiedy Daniel tam Próbuję nakręcić dziewczyny. Wiesz, i tam wrzucić na Instagrama jakieś na zasadzie hello, my besties, są tutaj i teraz będziemy sobie imprezować, a one zamiast jakby grać w tę grę, no bo im też powinno zależeć, żeby właśnie, nie wiem, uśpić czujność Daniel chociażby czy cokolwiek innego. To wiesz, tu mamy te sceny, jak tam Lex strzela jakieś fochy, na przykład właśnie rzucając Wrzuca telefonem właśnie. Daniel i, i, i tego rodzaju motywy, no to po prostu nie ma sensu, nie? I to też pokazuje, no. że właśnie ta postać ma ze sobą jakieś określone problemy, no i ja nie kupuję tego, że nagle... Ale wiesz... właśnie. I Alexis przecież nie tylko ma problem z tym, że Kelsey zginęła, że Daniel teraz robi karierę, ale też z tym, że ona sama była częścią no tego dokładnie, znęcania dokładnie się tak. nad Kelsey. A teraz... Co zrobiła przyświęci Daniel? Hello, siema Instabuźki, tak, siema Magdeczki, sztosik. No to jest głupie, ale do tego my, my wiemy, dlaczego Aleksis ma pociętą twarz. No w sumie chyba się tego nie dowiadujemy. No tam w którymś momencie ja zrozumiałem to w ten sposób, że doszło do tego wypadku chyba na zasadzie takiej, że po prostu ona nie wiem, uderzyła w tą szybę w trakcie pewnie próby ratowania tej Kelsi czy coś takiego i jakby z tego, z tego ma tą pamiątkę w postaci blizny, nie? ale nie jest to powiedziane jasno. No bo właśnie my cały czas widzimy scenę wypadania przez okno, ale to niby Kelsey wypadła chyba, tak? bo w sumie też już pewności nie mam. Potem tam w którejś scenie Daniel mówi, że tę bliznę masz nie przeze mnie. tak, To nie moja widać, że masz tę bliznę czy coś takiego. I ten wątek w ogóle jak gdyby został wycięty. Tak mamy masę niepotrzebnych scen, a to co się wydaje być meritum w ogóle nie wybrzmiło. No i właśnie to, że na koniec eks się tak zmienia, to jest bez sensu, ale nadal wiesz, mimo wszystko to, że to jest rama fabul na, że wracamy do tego samego show i do tego jeszcze Alexis na początku rozmawiała z jakąś dzie dziewczynką, którą się opiekowała, mm -hmm, tak? I tak, ja mówiła, tak, że ona nie bierze, nie robi takiej kariery, tam z tych z tych powodów. No to mimo wszystko ten taki negatywny wydźwięk to mi się w miarę podobało, tylko że po tym całym zmęczeniu to było za dużo już, tak? Nie, no to, wiesz, te, tak, tak jak mówię, no, jeżeli o tym opowiadasz, to, to brzmi fajnie, tylko że to po prostu nie mm. ma sensu w kontekście tego, tego scenariusza, a jeżeli wspominamy o tej bliźnie, to to też jest cały dla mnie wątek kompletnie położony, bo przecież zobacz, że przez pierwsze tam 50 minut to w ogóle y, twórcy zdają się nas przekonywać, że ta blizna jest właśnie szalenie istotna. A tak naprawdę no, ten wątek w którymś momencie po prostu zdycha i przestaje scenarzystów obchodzić. Jak już nie mm -hmm. jest, jak jest potrzebna jako zmyłka y, scenariuszowa, to po prostu idzie do kosza i tyle, nie? Mm -hmm. i jeszcze wracając do kwestii yy, tego jak się zachowuje Alexis we własnym domu, no to to mnie wkurzało że ona nie wie uh -huh. gdzie znaleźć nóż to szczotkę, nie. młotek, cokolwiek, jakąkolwiek broń do walki, tylko się miota po tym całym domu tak trochę bez sensu, no i to, że ktoś właśnie zamknął drzwi, no to co z tego, no to jeżeli ktoś chce się zabić, to wyskakujesz przez okno czy coś yy, zwłaszcza, że sam parter tam jest dosyć duży, więc nawet nie trzeba skakać z piętra. ale jeszcze jest jedna rzecz mamy tę sekwencję streszerową i w którymś momencie Daniel z Chloe planują zabójstwo dziewczyny Kaylee i Alexis podsłuchuje to, wie dokładnie jaki jest plan i bezczynnie czeka. Ona absolutnie nic nie robi, tylko czeka aż właśnie... No tam dziewczyny się pozabijają i tyle. To jest tak bez sensu. To jest właśnie kolejny tryb, po prostu, żeby wydłużyć ten epizod. Ale nie ma tutaj żadnej konfrontacji. Po prostu Aleksis stoi za ścianą i czeka. Dziewczyna wchodzi do domu, ginie i nic się nie dzieje. To było tak głupie. Po prostu, nawet z punktu widzenia właśnie konstrukcji tak tego fragmentu filmu. A. No, no niestety. No, po prostu to naprawdę. Zawiodło prawie, że wszystko. No mówię, tu był ciekawy pomysł, ale niestety został położony przez niedostatki talentu i pomysłu, jak go zaimplementować po prostu do blisko półtorej godzinnego odcinka. No ale przynajmniej udało się ukazać, pokazać tak, że yy, no, nie najlepiej kończy się zawierzanie własnego życia internetowym coachom i influencerom. Tak kiedyś chodziło się do wróżki, yy, nie wiem, zapraszało się do, do mieszkania medium, telepatów czy coś, teraz odpala się YouTube'a no i to też nie kończy się dobrze. Ale jeżeli chcecie poznać fajne historie z YouTubem w tle, które pokazują, że YouTuberom jak są niedobrzy to źle kończy to polecamy 12 Deadly Nights o którym 12 Deadly Days, no. przepraszam no 12 Deadly Days, które Mando omawiał w ramach horrorów świątecznych bo ja skończyłem ten serial właśnie wczoraj po Into the Dark w końcowych odcinkach mamy dwa odcinki z youtuberami, Oby, obydwa odcinki są rewelacyjne, poruszają Podobną tematykę mają 22 minuty, każdy, więc w trakcie Into the Dark możecie sobie obejrzeć 4 odcinki 12 Deadly Days i gwarantuję wam, że będziecie dużo bardziej usatysfakcjonowani. Hmm. No, niestety. No dobra, Jerry, to yy, co? Postanowienie noworoczne nie oglądamy złych seriali. No, przydałoby się. Nie no, nie uda się. No ale dobra, będziemy się starać. No nic, to dzięki za rozmowę. Dzięki. A Wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już, tym razem na serio, życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o kilku najciekawszych propozycjach filmowych i serialowych z roku 2018. Z tej strony Aga z agapilecka.pl Rok 2018 Z tej strony Adrian z Cinema Podcastu Tym razem witam w 2018 roku